toczym dalszy zapraszam i woda smolka Słuchajmy państwo programu drugiego polskiego radia minęło południe żurodło Za konsuletą Magdalena Wojtulanis przy mikrofonie Aleksandra Tykarska. Witamy Państwa w pierwszej m, poświątecznej audycji źródła w tym tygodniu. Poświęcimy ją tradycji minionej i ożywionej tradycji cymbalistów wileńskich. Bohaterem audycji będzie bowiem Piotr Krupski, cymbalista z Elbląga i wnuk słynnego cymbalisty Józefa Krupskiego z Kętrzyna. Ten występował podczas jarmarków folkloru w Węgorzewie, w Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, w Turniejach Instrumentalistów Ludowych w Gryfinie, zdobywając główne nagrody i wyróżnienia i popularyzując sztukę cymbalistów wileńskich. Śladem Józefa Krupskiego oraz Piotra Krupskiego powędrujemy dzisiaj, badając tę niezwykłą sztukę, która rozlała się z wileńszczyzny po terenach dzisiejszej Polski, głównie Warmii, Mazur i Pomorza, ale dotarła też daleko, daleko na zachód. O tym wszystkim opowie nam dziś Piotr Krupski. Do tego zaprosimy Państwa na zbliżające się koncerty, a także szykujemy małą niespodziankę związaną z Konkursem Muzyki Folkowej Nowa Tradycja. W tym tygodniu proszę słuchać źródeł. Mamy, będziemy mieć dla Państwa informacje dotyczące m, najbliższej odsłony tego konkursu. A skoro o konkursie mowa, to w pierwszej kolejności w audycji sięgamy po muzykę laureatów wyróżnienia Konkursu Muzyki Folkowej z roku 2021. Po muzykę zespołu Daj Ognia, z którym zaprosimy dzisiaj na zbliżającą się trasę koncertową, ale do zdobycia dla Państwa jest także album tego zespołu pod tytułem Przednówek. Żeby zdobyć album proszę pisać maile na adres Aleksandra.Tykarska@polskieradio.pl. My sięgamy po muzykę z tej płyty, a w dalszej części audycji powiemy co i jak z tą trasą koncertową. Daj ognia. Siadać w gęku, trzadło, trzadło, gdzie jest Twoje jest trzecie, tak się dzieje w całym świecie, dziewczyno moja! Trzadło, trzadło, trzadło, trzadło, trzadło, trzadło, nie jadać gruszek, trzadło, trzadło, trzadło, nie siadać w gęku, trzadło, trzadło, gdzie jest Twoje jest trzecie, tak się dzieje w całym świecie, dziewczyn! Daj Ognia z Krakowa. Utwór Nieszczęśliwy z płyty Przednówek, którą mogą dzisiaj państwo zdobyć w źródłach. Proszę pisać maila na adres Aleksandra.Tykarska@polskieradio.pl. A Daj Ognia już niedługo rusza we wspólną trasę z zespołem Jarzbo, Jarzmo. Także dwa zespoły krakowskie niedługo w kilku miastach w Polsce zagrają materiał specjalnie przygotowany na tę trasę. W drugiej części audycji posłuchający Słuchamy o tym z ust Ani Sitko z zespołu Daj Ognia. Natomiast teraz przenosimy się w audycji do Elbląga. Do Elbląga, w którym z rządzeniem losu osiedliła się rodzina Krupskich, Piotra Krupskiego konkretnie, a jest to wnuk cymbalisty Józefa Krupskiego, którego świetnie Państwo znają i z naszej anteny, i z audycji, i z nagrań podczas festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Józef Krupski był to bardzo znany wileński cymbalista, który grał przede wszystkim melodie z wileńszczyzny, tak jak Polki, Walce, Ober, ale też kadryle, foxtroty, tanga i marsze. Natomiast te 20 lat po śmierci Józefa w 2012 roku na taką specjalną prośbę Piotra Krupskiego, wnuka, Artur Jachimowicz, ludnik z Kożuchowa, wykonał replikę cymbałów Józefa Krupskiego, które powstały na podstawie zdjęć, ponieważ sam instrument już nie, był, nie zachował się, nie był możliwy do obejrzenia. I na tych cymbałach Piotr Krupski gra melodię swojego dziadka. W 2019 roku podczas konkursu Festiwalu Kapel Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu wygrał basztę dla najlepszego instrumentalisty i nie tylko zgłębia spuściznę muzyczną swojego dziadka, ale sam bada dzieje cymbalistów wileńskich i ich tradycję muzyczną oraz losy muzyków polskich na świecie, na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Argentynie. Dynię. Prowadzi też y, bardzo ciekawego bloga poświęconego tematyce cymbałów. Zachęcam Państwa, żeby y, wszyscy chętni zajrzeli tam. Jest tam wiele artykułów dotyczących i cymbałów, i wywiadów z muzykami. Natomiast dziś w audycji, korzystając z okazji, rozmawiamy z Piotrem Krupskim o cymbałach, o jego dziadku, o różnych stylach i o tym, co nowego czeka nas w badaniu cymbałów wileńskich, nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Dziadek podczas II wojny światowej został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec i w 1945 roku, gdy została wyzwolona miejscowość, w której on pracował przez wojska amerykańskie, chciał wrócić oczywiście do Wilna. Niestety jego rodzina już była w trakcie tzw. repatriacji tutaj na ziemię odzyskane. Spotkali się w Białym Stoku, i następnie z tego Białego Stoku Państwowy Urząd Repatriacyjny skierował ich właśnie do Elbląga. I taka to jest historia właśnie z tym Elblągiem. Dziadek w Elblągu był krawcem, ponieważ taki zawód miał, i tutaj przez cztery lata mieszkał. Natomiast rodzina babci była już w Kętrzynie, bo tam akurat zostali skierowani, więc po tych czterech latach dziadek z babcią i z całą rodziną przenieśli się do Kętrzyna. Czy przeniósł się razem z cymbałami? Nie, niestety cymbałów nie miał. Cymbały jego pozostały w domu w Wilnie. Dom, o ile pamiętam, został zbombardowany, także po tych cymbałach niestety nie było już śladu. I dziadek dopiero, gdy przeszedł na emeryturę, gdzieś w 1983 roku zbudował cymbały z pamięci, z kufra właśnie tego, w którym były wiezione rzeczy podczas repatriacji w pociągu do Elbląga. Dziadek zawsze mówił, że to łatwa robota, czego oczywiście nie mogę potwierdzić, bo to jest bardzo trudne. Pamiętam taki epizod, że gdy złożył te pierwsze swoje cymbały, położył je na piecu, bo tam było takie miejsce, w którym mogły bezpiecznie leżeć i nagle w nocy obudził go wielki huk. Okazało się, że cymbały zapadły się do środka, ponieważ nie wstawił do środka tak zwanych dusz, czyli wsporników, które podpierają tą dekę wierzchnią i niestety cymbały, Cymbał uległy zniszczeniu, musiał na nowo robić całą górę, całą tą dekę wierzchnią cymbałów. Pewnego razu, gdy odwiedziłem dziadka, a odwiedzałem go jedynie podczas wakacji i ferii zimowych, Posadził mnie przed tymi cymbałami i miałem spróbować swoich sił, więc dosłownie chyba jedną pałeczką, prostą melodię wtedy zagrałem. Dziadek miał w sobie coś takiego, że bardzo chciał propagować te cymbały, więc każdy, kto się tylko nadarzył, czy to był sąsiad, czy to był ktoś z rodziny czy może dziennikarze później, jak się zaczęli interesować. Każdego sadzą przed tymi cymbałami i jest mnóstwo takich właśnie zdjęć, że ktoś tam czasami nie wiadomo, kto próbuje swoich sił. Dziadek z tym się nie krył. Dziadek zaczął praktycznie od razu występować na przeróżnych imprezach Pierwszą prawdopodobnie był jarmark folkloru w Węgorzewie. Później oczywiście nauczył też gry na cymbałach swojego wnuka Andrzeja Zajko. To ze względu na odległość Giżycko-Kętrzyn to było bardzo blisko, więc ta nauka szła systematycznie. No ja niestety nie mogłem się uczyć od dziadka ze względu właśnie na tą odległość i te w sumie rzadkie spotkania. Jeżeli chodzi o same cymbały, to trzeba przyznać, że to słowo w języku polskim nie jest niestety pozytywnie odbierane, ponieważ określa też ludzi pewnego rodzaju i prawdę mówiąc nikomu wtedy, w tamtych latach nawet się nie pochwaliłem, że mam takiego dziadka, bo zaraz słowo cymbał mogłoby przylgnąć do mnie, czego się obawiałem. A to zmieniło się to na przestrzeni czasów? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Aczkolwiek samo określenie cymbały jest obecnie moim zdaniem bardzo takie enigmatyczne. W momencie, gdy ja, za, ja zacząłem grać na cymbałach, siadłem z tym instrumentem na Starym Mieście i przechodzące osoby na 99% pytały, przepraszam, a co to za instrument? Zdarzył się nawet jeden taki człowiek, który po usłyszeniu, iż to są cymbały, nie uwierzył mi i stwierdził, że ja się nie znam po prostu. fenomen cymbalistów wileńskich. Jakby pan go opisał? Po drugiej wojnie światowej na teren współczesnej Polski wyemigrowało kilkudziesięciu cymbalistów, o których wiemy między innymi z monografii Piotra Daliga. Moim zdaniem fenomen tych cymbalistów polegał na ich indywidualności. Jeżeli chodzi nawet już o same instrumenty, każdy z tych instrumentów różnił się od siebie, był inaczej nastrojony, inaczej wyglądał, inaczej brzmiał. Charaktery tych ludzi, tych cymbalistów były też diametralnie różne. Jeden z nich był powiedzmy, bardzo taki energiczny, drugi bardziej spokojny, ale wszyscy ze sobą nieśli patriotyzm. Oni naprawdę byli Polakami z krwi i kości i tutaj za pomocą tych cymbałów właśnie chcieli pokazać tą polskość, ale chcieli też pokazać to, że są Wilnianami i nie zawsze to im się niestety udawało, bo już od lat mniej więcej 50. gdzieś... Do początku lat 70. ubiegłego wieku temat kresów, a tym samym cymbalistów był kompletnie zakazany, więc nie mogli oni się nigdzie publicznie pojawiać z tymi instrumentami. Ale mówił pan, że dziadek popularyzował, działał aktywnie. Jak działał? Pierwszą taką aktywność dziadka pamiętam, gdy właśnie otrzymaliśmy telefon z Kętrzyna, że włączcie telewizor, dziadek jest właśnie w programie drugim. Okazało się, że trwała transmisja z Festiwalu Kapeli Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym i właśnie tam nasz dziadek występował. No niesamowite, po prostu jeszcze w tamtych czasach w telewizji zobaczyć znajomą twarz, no to, to byliśmy naprawdę w szoku. Natomiast później, jak się zorientowałem, dziadek występował na bardzo wielu festiwalach. Wspomniany już właśnie Jarmark Folkloru w Węgorzewie, który delegował właśnie tych instrumentalistów, solistów, śpiewaków na festiwal w Kazimierzu, ale również odbywały się inne imprezy. Dość popularne były turnieje cymbalistów, a później turnieje instrumentalistów ludowych w Gryfinie i oczywiście zajazdy cymbalistów w Lidzbarku Warmińskim. Na tych wszystkich imprezach mój dziadek był. Powiedział pan wcześniej o tym, że ci cymbaliści mieli swoje różne osobowości, charaktery, style różne. Pana zdaniem jaki dziadek miał styl? Mój dziadek miał styl przede wszystkim bardzo precyzyjny, o może tak byśmy to ujęli. Jego granie było bardzo ozdobne i tam praktycznie nie szło zauważyć jakichś pomyłek. Instrument też był zawsze idealnie nastrojony. Co w tamtych czasach musiało być bardzo trudne, bo nie było tych stroików czy też tunerów elektronicznych. Dziadek stroił początkowo na słuch, a później pamiętam, że w domu pojawiło się pianino, więc stroił do pianina. Ale to, jeżeli mogę opowiedzieć o procesie strojenia, to trwał on prawie cały dzień ten proces, po to, żeby wieczorem dziadek mógł usiąść i przed skromną publicznością w postaci najbliższej rodziny dać domowy koncert. Także dzisiaj też myślę, że wszyscy cymbaliści odczuwają ten problem strojenia, chociaż jest on oczywiście dużo szybszy i krótszy, nie trzeba tego robić cały dzień, ale chyba nikt z cymbalistów nie lubi właśnie strojenia tego instrumentu. W przypadku moim jest 85 strun, więc to niestety jest wymagane nawet przy współczesnej technice. W moim przypadku jest, są cztery rodzaje grubości strun, w zależności czy to są struny basowe, czy tam o wyższym dźwięku. I wszystkie niestety trzeba dostroić bardzo, bardzo precyzyjnie, ponieważ tworzą się potem dysonanse i instrument brzmi nieciekawie. Instrument jest jeszcze wrażliwy na temperaturę i wilgotność powietrza i to bardzo wrażliwy. Jeżeli się gra na dworzu, świeci ładne słońce, wszystko jest dobrze i nagle słońce zachodzi i instrument potrafi się rozstroić do tego stopnia, że jest to bardzo nieprzyjemne w odbiorze. Poza tym kołki do strojenia. Przeważnie cymbały posiadają klucz dopasowany do kołków, więc nie daj Boże się zgubi, to nie można go sobie pożyczyć od kolegi, bo tamte drugie cymbały będą wymagane wymagały już innego klucza i <głos> niestety nie da się tego zrobić. Odnośnie samego strojenia. Ja stroję cymbały w sposób diatoniczny, czyli nie ma pewnych półtonów, ale takie strojenie jest bardzo dobre do grania melodii ludowych, gdzie tych półtonów po prostu nie trzeba. Każdy cymbalista praktycznie dostraja instrument po swojemu, chyba że oczywiście są cymbaliści, którzy stroją chromatycznie. Ale oni po prostu chcą grać bogatszy repertuar i muzykę rozrywkową, i muzykę klasyczną, a może i w jazzie chcą się sprawdzić, dlatego potrzebują tych dźwięków. Ja ich nie potrzebuję. Mam instrument identycznie nastrojony, tak jak miał mój dziadek. Może jeszcze odnośnie samego instrumentu, bo instrument po dziadku się nie zachował. i Ja musiałem zamówić cymbały u Lutnika, pana Artura Jachimowicza w Kożuchowie, który się podjął tego. Wykonał instrument na podstawie zdjęć, tylko i wyłącznie, a ja go nastroiłem już na podstawie opisów właśnie w książkach, gdzie strój Józefa Krupskiego został wspomniany. Mówiliśmy o stylu pana dziadka, a swój styl, jakby pan określił? Każdy cymbalista ma swój styl, okazuje się, więc mój oczywiście różni się od dziadkowego, chociaż jedną z melodii staram się grać identycznie, właśnie w hołdzie dziadkowi, ale to też tak gdzieś na 90% pewnie wychodzi, na 100% nie da rady. Więc każdy dopracowuje jakby swój styl. Kiedyś zapytałem Mirka Nalaskowskiego, co właśnie sądzi o moim stylu w porównaniu do dziadka, bo osoba z zewnątrz, która się na tym zna, myślę, że najlepiej jest w stanie to określić. Więc dziadka określił jako styl miejski, a mój na styl mieszany, pomiędzy miejskim, a, a powiedzmy wiejskim. Także <grych> muszę zgodzić się z nim prawdopodobnie. A, co najcenniejsze? Najcenniejsze jest po prostu dla mnie możliwość zagrania dla osób, które... Nie znają tego instrumentu, pokazanie. Tutaj jeszcze się odwołam do pana Tadeusza i oczywiście Jankiela, bo nawet przechodnie, którzy słysząc moją grę, rzucają, było cymbalistów wielu, tak, ale nikt kompletnie nie wie, jak cymbały wyglądają, jak one brzmią, więc ta fikcyjna w sumie postać Jankiela w Panu Tadeuszu niestety nic nie mówi tym osobom o brzmieniu tego instrumentu, o wyglądzie nawet. I trzeba tym ludziom myślę to pokazywać. Chociażby właśnie ostatnio na blogu też popełniłem taki artykuł, w którym przedstawiam absolutne podstawy tego instrumentu, tak żeby ktoś na hasło cymbały mógł znaleźć ten artykuł i zobaczyć nawet jak ten instrument wygląda. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, jak tutaj nasz region Warmia i też Mazury się zmieniły pod wpływem tej muzyki. Wojna, przesiedlenia wpłynęły na ten region na pewno. Czy cymbały są, można powiedzieć, dzisiaj ważne dla Warmii, dla Mazur, też dla Elbląga? O ile mi wiadomo, przed II wojną światową nie występowały tutaj cymbały na tym terenie, więc jest to instrument napływowy. Tak jak wspomniałem, po II wojnie światowej kilkudziesięciu cymbalistów przybyło na te tereny, Warmię, Mazury, ale też Pomorze Zachodnie. Także to jeszcze należałoby uwzględnić tamten rejon. Niestety większość tych cymbalistów wileńskich nie doczekała się swoich kontynuatorów. Było to związane z tym, że o ile tam na Wileńszczyźnie wszyscy jakby żyli razem, czyli dziadkowie, młodsze pokolenie i wnuki również. Wszystko odbywało się praktycznie pod jednym dachem. Więc tam ta sukcesja pokoleniowa była bardzo naturalna. Podobna zresztą jak dzisiaj na rzecz w ale te przesiedlenia spowodowały, że te rodziny się rozdzieliły, więc często starsze pokolenia już zamieszkiwały gdzie indziej niż te młodsze i nie było tej więzi pokoleniowej, więc bardzo trudno było tutaj tym cymbalistom zakrzewić te cymbały u młodszego pokolenia, najczęściej to się po prostu nie udawało, albo udawało się na krótko, więc jakaś fascynacja tylko chwilowa młodego człowieka i niestety dalej nie było tej kontynuacji. Wyjątkiem tutaj był Wacław Kułakowski w Ełku i tam za jego przyczyną powstały, zdaje się, dwie nawet szkółki cymbałowe, w których wyuczono kilkudziesięciu cymbalistów. Dzisiaj ich losy też są różne, większość z nich już nie kontynuuje tego grania, ale tam cały czas Stowarzyszenie Zacheusz działa i są oni kontynuatorami właśnie tych szkółek cymbałowych zakładanych przez Wacława Kłakowskiego. Więc myślę, że tam na pewno to będzie jeszcze trwało i się rozwijało. Natomiast tu jeszcze warto wspomnieć, że żyje ostatni cymbalista wileński, prawdziwy, przesiedlony. Jest nim pan Stanisław Kondrat z Gietrzwałdu. O kim już mało kto pamięta, on gra w swoim domu tak naprawdę. I kiedy do niego zadzwonię, on zawsze mówi, no przed chwilą skończyłem grać, więc ćwiczy, cały czas ćwiczy. W tym roku obchodzi 90. swoje urodziny. I mam nadzieję, że razem będziemy mogli zagrać na jego właśnie tej wspaniałej uroczystości. Jak to będzie w przyszłości, ciężko powiedzieć z tymi cymbałami. Myślę, że tam w okolicy Ełku na pewno będzie to się dalej rozwijało, ale tutaj im dalej na zachód, to jakoś nie widzę tam świetlanej przyszłości. No zobaczymy jeszcze wszystko przed nami. Józef Krupski na koniec tej rozmowy. Józef Krupski, fale Dunaju, domowe, archiwalne nagranie, tego mistrza cymbalisty wileńskiego, z którego wnukiem dzisiaj w audycji się spotkaliśmy. Piotr Krupski opowiadał nam i o spuściźnie swojego dziadka i o tym, jak sam się odnalazł w tej, w tej kategorii grania na cymbałach wileńskich, ile to dla niego znaczy i ile jest jeszcze do odkrycia. A do odkrycia, proszę Państwa, jest bardzo dużo, o czym mogą Państwo czytać na blogu Piotra Krupskiego na stronie cymbały.com.pl And they take a bottom. Badi and all over and the other and the other. The Edian Althanil Silver Mai Vandavali. The Badama, Marataki lay Zdjęcia Obiecałam dzisiaj Państwu także zapowiedzi zaproszenia na koncerty i to jest właśnie jedno z nich. Ganawia, indyjsko-amerykańska wokalistka, pieśniarka, kompozytorka wystąpi w Polsce, w Warszawie. 9 kwietnia w klubie Jasmine i 10 kwietnia w Gdańsku w klubie Scena Mong. Także duchowość Indii Południowych, jazzowa improwizacja i głęboko rozumiana, głęboko odczuwana też tradycja muzyki sakralnej w wykonaniu ganawii. To jest jedno z tych zaproszeń. Drugie jeszcze... Zaproszenie do Poznania na 36 Dni Kultury Francuskiej i Frankofonii. Jak państwo wiedzą, one od 24 marca w Poznaniu trwają, a kończą się koncertem 26 kwietnia, koncertem Sióstr Karoni, które teraz w dwójce. Hojitas al viento van volando sin cesar, cuentan sus hazañas al otoño las dirán, pájaros dormidos sus ramas acunarán, el invierno parte su canto florecerá. sereno de las calandrias ser el hogar. La primavera viste sus ramas, todo renacerá y cantará. El río corre alegre y sereno, para llegar a sus pies cantar y con la brisa de la mañana siente su corazón abrazar. Horneritos loros y un inquieto colibrí Y un pechito colorado que se esconde por ahí Una algarabia de color y de sentir El aire tibio en sus ramas y un perfume de jazmín Horneritos loros y un inquieto colibrí Y un pechito colorado que se esconde por ahí Una algarabía de color y de sentir El aire tibio en sus ramas y un perfume de jazmín Las Armanas Karoni Armanas 26 kwietnia w Poznaniu. Także padł Poznań, Gdańsk, padła też Warszawa w naszej audycji, a jak dodamy jeszcze do tego Wrocław, to mamy cztery miasta, w których w najbliższych dniach wystąpią zespoły Daj Ognia i Jarzmo, wystąpią we wspólnej trasie zatytułowanej True Unplugged. Daj Ognia z sentymentem spogląda w przeszłość, której nigdy nie było. Jarzmo z niepokojem szykuje się na przyszłość, która już jest. Tak krakowskie składy zapowiadają tę trasę, a mówią, że połączyło ich zamiłowanie do nieokrzesanych brzmień akustycznych sprzęgów i rejwów na dachach. Czym charakteryzuje się natomiast trasa True Unplugged? Cześć, tutaj Ania z zespołu Daj Ognia. Bardzo serdecznie zapraszam Was na naszą nadchodzącą kwietniową trasę koncertową, którą odbędziemy wraz z zespołem Jarzmo. O własnym projekcie, a więc o Daj Ognia, mówimy, że powstał z tęsknoty za wioską, której nigdy nie było. Jarzmo z kolei w swojej muzyce realizuje wizję apokaliptycznej przyszłości, która już nadeszła. Połączył nas nie tylko Kraków, w którym działamy, ale również wspólne zamiłowanie do niespokojnych brzmień, mrocznych barw muzyki, naturalnych zgrzytów i nieuładzonych dźwięków. Od kilku lat spotykamy się na scenie oraz poza nią i często dzielimy się inspiracjami. Graliśmy już wspólne koncerty z Michałem Bielem zespołu Daj Ognia". Zagraliśmy gościnnie również na ich płycie Antropocen. Tym razem postanowiliśmy zrealizować wizję zagrania razem zupełnie bez prądu, bez nagłośnienia, kabli i sztucznych filtrów. Wszystkie nasze koncerty w trasie odbędą się więc te, a my przedstawimy również wspólny materiał, który przygotowywaliśmy specjalnie na tę okazję. Jarzmo wystąpi wyjątkowo w kwartecie, a nie jak zazwyczaj w duecie. Koncert w Warszawie jest już niestety wyprzedany, na niego więc już Was nie zaproszę, ale dostępne są jeszcze bilety na trzy koncerty. We Wrocławiu 9 kwietnia w Starym Klasztorze, w Poznaniu 10 kwietnia w Domu Tramwajarza oraz 11 kwietnia w Gdańsku w przestrzeni sztuki WL4. Przy tej okazji zapraszam wszystkich słuchających do śledzenia nas, zarówno zespół Jarzmo jak i Daj Ognia na mediach społecznościowych. Tydzień po koncertach, czyli 17 kwietnia, Światło Dzienne ujrzy nasz najnowszy singiel, a wraz z nim teledysk, będący efektem współpracy ze świetnym krakowskim zespołem wokalnym, czerpiący tyle z tradycji, co z apokaliptycznych wizji podkrakowskiej malarki Marii Wnęk. Ale o tym opowiem Wam, mam nadzieję, przy innej okazji. Raz jeszcze, w imieniu zespołu Jarzmo oraz Daj Ognia serdecznie, serdecznie zapraszam na nasze koncerty i mam nadzieję zobaczymy się już wkrótce. ognia, jarzmo, sotę jak Państwo słyszeli w trasie True Unplugged 9 kwietnia we Wrocławiu, 10 w Poznaniu, 11 kwietnia w Gdańsku, a 12 w Warszawie. Mogą Państwo udać się na te koncerty, jak Państwo słyszeli, bez nagłośnienia specjalnego, w sposób najbardziej autentyczny i bezpośredni. Płytę przednówek, którą miałam dzisiaj dla Państwa w prezencie zdobędą Pani Magdalena z Warszawy i Pan Krzysztof z Zielonej Góry. Życzę miłego odsłuchu. A na dziś dziękuję Państwu za uwagę. Aleksandra Tykarska, do usłyszenia. Zapiski ze współczesności. Anna Skulska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do słuchania zapisków ze współczesności, których bohaterem jest w tym tygodniu jubilat Jerzy Maksymiuk. Niezwykły muzyk, dyrygent, kompozytor, pianista w czwartek 9 kwietnia obchodzić będzie 90. urodziny. W zapiskach opowiada o swojej drodze na Estrady Świata, o mistrzach, koncertach, spotkaniach. Dzisiaj wspomnienia związane z edukacją, ale też z domem rodzinnym. Urodziłem się w Grodnie. Chyba pamiętam nawet ulicę. Szara, ścisła, mało liter było. Blisko Niemna. To była rzeka o przejrzystej, krystalicznej wodzie. Czyściutki piasek wspaniały, tak jak nad morzem. Tę rzekę pamiętam. Obok cmentarz. Żydowski i ojciec lubił chodzić tą drogą, zawsze mnie brał zimą, jak się zmęczyłem to brał na plecy i, i z powrotem żeśmy wchodzili. Domek był malutki, to jeden pokój chyba, wszystko tam było. Kuchnia była razem i potem i spanie i living room, wszystko jedno pomieszczenie. A jak potem się zaczęły działania wojenne, to ojciec wykopał taki dół w domu i tam żeśmy się chowali, żeby, żeby nie dostać w głowy. Szampnerem, albo czymś jeszcze. Pamiętam, jak żołnierze rosyjscy byli po jednej stronie, a po drugiej Niemcy. Tutaj chyba byli żołnierze rosyjscy, bo to oni się zmieniali raz, jedni raz, raz. Jeden po tamtej stronie golił się, i błysnęło takie lusterko. Niepotrzebnie błysnęło lusterko. I z rosyjskich żołnierzy, no przycelował, no i tamten padł, niepotrzebnie się golił, tam. ten moment pamiętam. E, no jak to było i potem trzeba było wracać do Polski. Widocznie już Stalin ustalił granicę i żołnierze mieli tego dochowywać i mieli nad tym czuwać i zakładali takie druty kolczaste, ale jakoś można było to omijać i zygzakami, i zygzakami. Na szczęście na wspaniały pomysł wpadł tata, który był bardzo takim Leonardo da Vinci na tamte czasy. Jak tu przejść. Ja miałem skrzypeczki małe, ojciec miał ale Wziął dwa litry samogonu i rozdał na ćwiartki. Jak ten żołnierz się bardzo chciał przepuścić, to jak to dostał tę ćwiartkę, to odchylał te druty i można było przejść. Dalej się przeszło i znowu inny żołnierz. Ale jakoś szczęśliwie dotarło się. Już tam, gdzie nie było żołnierzy, czyli to była jest Polska. Gdyby to było dwie godziny później, a nawet 15 minut później, to już bym został. Nie byłoby Maksymyka. Nie wiadomo, co by się stało, jak by się rozwinął. Pamiętam te mm, spalone domy, spalone postaci. Nawet dzisiaj mogę opisać, jak jeden leżał półzasypany Niemiec, hełm obok. Ręce, nogi na wierzchu, widocznie nie było czasu, żeby go pochować. I takich postaci było mnóstwo, także ten krajobraz jak źle śpie, to czasami się przypomina. Ale szczęśliwie doszliśmy do no chyba 40 km, bo do Biegostoku do 80 km. I potem jakimś wozem trochę, potem samochodem. Takie ciężarówki były tylko. Nie było samochodów osobowych. Dojechaliśmy do Biegostoku. Tam mieszkańcy Moi krewni, petelscy, jeden potem był słynnym lekarzem, psychiatrą, a drugi był dobrym reżyserem, baza ludzi umarłych, to chyba ten film przejdzie do, do historii. I rodzice mieszkali, tych petelskich, obok, bo matka moja to była siostra matki Petelskiego, czyli my byliśmy spokrewnieni, no i tam byłem. Ojciec grał na skrzypcach, no i uczył mnie gry na tym instrumencie.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 Trudno napisać szlagier, jakie są cechy. Bo cechy to można określić, ale jak napisać, to nikt nie wie. Wracając do Wielkosztoku, było to miasto, no, cudowne pod pewnym względem, bo jest przyroda, jak gdyby była obecna wszędzie i to w nieskażonej formie. Ponieważ nie było dużo samochodów. Chyba tylko sekretarz miał jedną Wołgę, czy nawet jeszcze gazik jakiś taki. I innych zawogodu nie było. Na saniach się jeździło. Sanie nie powodowały, że było brudno. Po tej ulicy można było jeździć łyżwami. To zupełnie niespotykany obecnie wizerunek, tak jak mówił o, o mieszku pierwszym. Ale tak było. I do pieczurek chodziliśmy, żeby na nartach Jeździć. A jak było lato, to starszy lubiłem w piłkę grać i nazywano mi, nie wiem dlaczego, Marszałek Bimbus. Widocznie od młodych lat coś we mnie było z wodza. No i, i tak się stało, bo dyrygent to jest wódz, kompozytor nie, ale dyrygent tak. No starszy lubiłem grać w piłkę, ale ojciec czuwał na tym, żeby się coś złego ze mną nie stało. I zawsze coś wymyślał i coś robił, wynajął ogród, bo niezwykle lubił przyrodę. Ja jakoś nie, bo nawet mówiłem tutaj, że wolę mikrofony niż drzewa. Teraz trochę zmienia pogląd, może i mikrofony i drzewa. Lubię sobie popatrzeć, jak te rośliny się wydobywają z tej ziemi, jak pięknieją, jak to się tworzy wszystko. Ale chyba nigdy nie miałem takiego upodobania, jak miał ojciec. Wobec tego, kiedy wynają ogród z jabłkami, to kazał mi pilnować tego ogrodu. A ja stale chciałem być z kolegami. No, różni tam byli i różnie to się odbywało. No, chodziło do innej dzielnicy, z jakąś dziewczyną się chciało spotkać, no to się obrywało, bo tamci nie lubili tych, którzy są nieswoi. Napisałem taki utwór na tubę, który niedawno żeśmy grali. I jeden z fragmentów jest ci... Niesmaczni chłopcy z pieczurek. No, baty dostawałem od nich. Pieczurki to są jedna z dzielnic Biegostoku, tak jak tutaj Bielany. O, to tam były pieczurki. A, a mieszkałem na ulicy Słonimskiej, 40, a dzielnica się nazywa Bojary i bardzo jestem z tego dumny, bo to jest taka dzielnica, która ma swój urok, swoją historię. To jest bardzo biedna dzielnica, był rynek, Mama sprzedawała tam kwiaty, bo życie nie było łatwe. Ludzie, którzy tam mieszkali, byli bardzo skromni, biedni, nierozbójnicy. Ale często się działy różne rzeczy niedobre. Jak, jak były wesela, to ktoś musiał nożem dostać, <głos> bo wtedy nie, nie było dobre wesele. Z pewnością teraz tak nie jest, ale bo jary dalej zostały. Szkoda, że te domki jakoś się tak nie przystosowało do obecnego życia, żeby były w środku. Godne zamieszkania, a na zewnątrz były takie, jakie były, ponieważ ta dzielnica gdyby zanika. Te domki są wyniszczałe, już maleją, niektóre są rozebrane, niszczeją i to takie jest. Teraz czasami bywam, odwiedzam, to taki smutek i melancholia mnie ogarnia. Ale pamiętam ten wizerunek i ten powiew, jak gdyby, ten flavor tego. Tego rynku i tych wąskich uliczek, wybrukowane jeszcze był, nie było asfaltu i chwała Bogu. Jak się jechało bryczkami i, i wozami konnymi, to stukot był taki specjalny, jak perkusja ustrawińskiego. To ta dobra perkusja, nie ta, która obecnie się wydobywa z japońskich instrumentów, które grają z, tak samo, czy słońce, czy deszcz, to ten rytm się nie zmienia, a przez rytm się zmienia. Także tamten rytm się zmieniał. I to był rytm, który stale pamiętam. Taki był biały stok. No potem zacząłem chodzić do szkoły muzycznej. Były trzy panie, Frankiewiczówny się nazywały, Zofia chyba, Irena, trzeci nie pamiętam. I najpierw był Mireny. No uczyła mnie, uczyła troszkę, ale potem powiedział, że nie bardzo się chyba nadaje na pianistę. I miała rację, bo tą ręką nie da się zagrać jak no nie da się taka Chopina też, za małą rękę. specjalne cechy musi mieć ręka. Ale jednak się uczyłem i na moją taką edukację, nowa pomoc okazała się dlatego, że spotkałem takiego człowieka, który był kompozytorem, Jan Tarasiewicz, I który był kompozytorem i pianistą też. Bardzo dobrze grał na fortepianie, pochód gnomu. Ja grałem i on grał, on znacznie lepiej to grał. Był ziemieninem po stronie białoruskiej. Ale wtedy to była chyba Polska, bo wobec tego, co mówił wspaniale, po polsku. Często Rachmaninow przejeżdżał tą trasą, wobec tego zatrzymywał się, on no miał fortepian, to w niego grał. Nawet kupił specjalnie dwa fortepiany, żeby Rachmaninow dwie godziny kiedy się zatrzymywał, żeby sobie pograł tam. No, jak ja to usłyszałem, ponieważ Rachmaninoff jest to mój Zeus, mój Bóg muzyki. Jaki musiał być szczęśliwy ten człowiek, skoro widział Rachmaninowę, jego palce, jego... Boże, co to za kompozytor wspaniały. Pianista, kompozytor, dyrygent w ogrodzie sobie napisał ten trzeci koncert. No kto zagra trzeci koncert, to jest pianistą. Najwspanialszy chyba koncert w tej gierze, że tak powiem, konkurencji, że nie może tego zagrać pianista, który nie jest pianistą. I pamiętam, że pierwszy mój występ to nie był występ pianistyczny, był kompozytorski. Nagrałem a chyba to się nazywało prudium, dla na Radia Białostockiego. I teraz, ponieważ byłam często w Białostoku, to Jerzy Muszyński, który był prezesem Radia, dał mi taką legitymację, na wieczność. Bardzo jestem dumny z tej legitymacji, że mogę do Radia Białostockiego wchodzić aż do końca swojego żywota. Co prawda, podobną legitymację mam z BBC, ponieważ tam pracowałem też, no ale pęceń specjalnie. Czyli występ kompozytorski był pierwszym występem i tak szczerze żałuję, że tyle czasu poświęciłem kompozycja, a nie pisałem, bo w tej chwili głównie piszę. Bardzo się cieszę, jak zadryguje coś, bo to dobrze, jak się zadryguje dwa koncerty w miesiącu, ale niedobrze, jak trzy Wykonania są w ciągu tygodnia, bo to wtedy się człowiek staje niewolnikiem kompletnym. Nie wie co robi, nie wie w jakim kraju jest i to jest już przekraczające jakieś granice dobrego rozsądku, nawet twórczości. Wracając do stoku, potem pani Rena Frankiewicz oddała mnie pani Zofii. Zofia grała bardzo dobrze na fortepianie. Pamiętam, że od czasu do czasu, chyba trzy razy w roku grała takie recitale. Nawet to były objawieniem, jakimś zjawiskiem niezwykłym. Uczniowie przychodzili w lepiej ubrani, ona była też pięknie ubrana w pięknej sukni i grała normalnie lecita, chyba głównie Szobela, ale jeszcze inne utwory też. Ale nie pamiętam jakiegoś utworu szczególnie. Jeżeli chodzi o czasy jeszcze białostockie, to zauroczyła mi pani taka nauczycielka, która uczyła śpiewu. Ja grałem na skrzypcach, wobec tego byłem jej potrzebny, żeby zagrać jakieś dźwięki i bardzo mnie tak polubiła. Myślę, że to była taka coś więcej niż tylko lubienie. Ja miałem lat 15, ona miała 19, ale straciłem ją z oczu i chętnie bym ją zaprosił teraz na koncert, jak będę w Biamstoku, ale nie wiem, czy żyję. Czyli w stoku, no chyba w wieku 17 lat, Skończyłem tam coś, co można było w tym czasie skończyć i, i pojechałem do Warszawy. Pamiętam, mama dała mi poduszkę, no i z tą poduszką przyjechałem. Pan Tarasiewicz zrobił jeszcze rzecz niezwykłą, no w zasadzie ukształtował mnie. Wytyczył dla mnie drogi, przywiózł mnie do Warszawy, przyjechał najpierw sam zobaczyć, co tu się dzieje. No i powiedział, że ma tam zdolnego kogoś, ucznia, nie był moim profesorem, ale że ktoś jest zdolny. I przywiózł, znałem egzamin, pamiętam na co grałem. Preludium Sismola Rachmanowa. Co jeszcze nie bardzo pamiętam, ale ten utwór pamiętam. A potem walc lista stał się moim takim głównym utworem. Ten egzamin był w warszawskiej szkole przy ulicy Profesorskiej. taki mały pałasyk i tam były przedmioty ogólne i, i też muzyka. Pamiętam, że byłem dobry z matematyki i profesor, który uczył matematyki, bardzo mnie stawiał za wzór. Niewielu było uczniów. Był Piotr Lachert, który teraz komponuje, była Ewa Osińska, która stale pięknie gra. Kto jeszcze? Marta Osińska, która potem brała udział w konkursie szobelowskim. Ja pamiętam, że zwykle na przerwie grała we fortepianie. i niezwykle miała sprawne palce. Jakąś etiudę Moszelesa, Moszkowskiego. Bardzo pięknie dograła. grała, no, bo ona była znacznie lepsza ode mnie I z fortepianem, no, musiałem nadrobić te zaległości, które były Dostałem się do Ireny Kiriackiej, która, tam, pamiętam, ustawiała te palce, bo jakaś metoda była jakaś inna, stale zmieniają te ustawienie rąk. Najbardziej kłopotliwe chyba to jest dla skrzypków, ale dla mnie też było kłopotliwe. Czyli jakieś dwa miesiące, trzy nic nie grałem, tylko spuszczałem rękę do dołu i stawiałem palec i trzeba było tak postawić, żeby ciężar był na tej ręce. Nie wiem, czy to jest w ogóle potrzebne,